Rozdział drugi. Jakub potępia pogoń za bogactwami, pychę i grzech nieczystości. Bogactwa powinny być używane dla pomocy naszym bliźnim. Pan Bóg zabrania wielożeństwa z wyjątkiem pokoleń, którym to nakazuje dla swych celów. Czystość kobiet jest miła Bogu. Słowa Jakuba, brata Nefiego, skierowane do Nefitów po śmierci Nefiego. Moi ukochani bracia, ja, Jakub, będąc zobowiązany wobec Boga, służyć rozważnie w mym urzędzie, aby mógł oczyścić swoje szaty z waszych grzechów. Przyszedłem dzisiaj do świątyni oznajmić wam Słowo Boga. Sami wiecie, że pilnie służę na urzędzie, do którego zostałem powołany, jednak dzisiaj, bardziej niż kiedykolwiek przedtem, martwię się o was i pragnę dobra waszych dusz. Oto jak dotychczas byliście posłuszni Słowu Pana, które wam przekazywałem. Jednak słuchajcie mnie i wiedzcie, że z pomocą Wszechmocnego Stworzyciela nieba i ziemi mogę wam powiedzieć, jakie są wasze myśli i że zaczynacie brodzić w grzechu, który jest mi wstrętny i jest wstrętny Bogu. Martwi to moją duszę i sprawia, że wzdragam się ze wstydu przed obliczem mego Stworzyciela, że muszę wam świadczyć o niegodziwości waszych serc. Martwi mnie także, że muszę mówić o was tak otwarcie przed waszymi żonami i dziećmi, bowiem uczucia wielu spośród nich są czyste i delikatne przed Bogiem, co jest Mu miłe. Mniemam, że przyszły tutaj, aby usłyszeć miłe im słowo Boga, słowo, które goi zranioną duszę. I ciężko mi na duszy, że jestem zmuszony przez surowe przekazanie, które... Otrzymałem od Boga napomnieć was według waszych występków i zamiast pocieszyć i leczyć, powiększyć rany tych, którzy są już zranieni, a tym, którzy nie zostali zranieni, zamiast napawania się miłym słowem Boga, niczym sztyletami przeszyć duszę i zranić ich wrażliwe umysły jakkolwiek jest to ciężkie zadanie muszę postąpić według surowych przykazań Boga i powiedzieć wam o waszej niegodziwości i wstrętnych występkach w obecności tych, którzy są czystego serca i których serca są skruszone muszę tego dokonać pod przenikliwym okiem wszechmocnego Boga muszę więc powiedzieć wam prawdę tak prosto, jak proste jest Słowo Boże oto, gdy pytałem Pana, usłyszałem Jego głos Jakubie udaj się rano do świątyni i oznajmij słowo, które Ci przekażę dla tego ludu. Moi bracia, oto słowo, które Wam oznajmiam. Wielu spośród Was zaczęło szukać złota, srebra i wszelkich cennych kruszców, w które ta ziemia będąca dla Was i dla Waszego potomstwa ziemią obiecaną obfituje w wielkiej mierze. I ręka opatrzności błogosławiła Wam wielce, że zdobyliście wiele bogactw. A ponieważ niektórzy z was otrzymali więcej niż wasi bracia, unosicie się w pysze waszych serc, wasze karki stały się harde, zadzieracie dumnie głowy z powodu swych kosztownych ubiorów i prześladujecie swych braci, uważając się za lepszych. Czy uważacie, moi bracia, że Bóg was w tym usprawiedliwia? Mówię wam nie. On was potępia jeśli będziecie przy tym obstawać, jego wyroki wkrótce na was spadną. Oby pokazał wam, że może was zgładzić I zetrzeć na proch jednym swoim spojrzeniem Oby oczyścił was z waszej niegodziwości I wstrętnych występków Obyście byli posłuszni słowu jego przykazań I nie pozwolili, aby pycha waszych serc Zgubiła wasze dusze Myślicie o innych Jak myślicie o sobie Bądźcie przyjaźni dla wszystkich I szczodrzy z tym, co posiadacie Aby inni stali się bogaci jak wy i zanim zaczniecie poszukiwać bogactw, szukajcie najpierw Królestwa Bożego. I gdy otrzymacie nadzieję w Chrystusie, dane wam będą bogactwa, jeśli będziecie ich szukać z zamiarem czynienia dobra, aby przyodziać nagich, nakarmić głodnych, uwolnić będących w niewoli i nieść ulgę chorym i cierpiącym. Moi bracia, powiedziałem wam o pysze i ci z was, którzy dokuczali swemu bliźniemu i prześladowali go, bo serca wasze pełne były pychy z tego, czym was Bóg obdarzył, cóż powiecie na to? Czyż nie uważacie, że jest to wstrętne temu, który stworzył wszystkich ludzi i któremu każda istota jest równie droga? Oto wszyscy ludzie powstali z prochu. Dla jednego celu stworzył On ich wszystkich, aby przestrzegali Jego przykazań i sławili Go na wieki wieków. Na tym kończę przemawiać do was o pysze, jeśli nie byłoby potrzeby mówić wam o waszym większym wykroczeniu, moje serce radowałoby się niezmiernie z waszego powodu, ale Słowo Boga ciąży na mnie z powodu waszych większych wykroczeń, albowiem tak mówi Pan, ten lud staje się niegodziwy, nie pojmują Pisma Świętego, bo starają się usprawiedliwić swój nierząd tym, co zapisano o Dawidzie i Salomonie, jego synu. Zaprawdę Dawid i Salomon mieli wiele żon i nałożnic, co było mi wstrętne, mówi Pan. Tak, mówi Pan, wyprowadziłem ten lud z Jerozolimy, mocą mego ramienia, abym mógł wychować sobie sprawiedliwą gałąź z potomstwa Józefa. Dlatego ja, Pan Bóg, nie pozwolę, aby lud ten postępował jak tamci w dawnych czasach. Słuchajcie mnie więc, moi bracia, i bądźcie posłuszni słowu Pana. Żaden z Was nie będzie miał więcej, jak jedną żonę i nie będziecie mieli żadnych nałożnic. Albowiem tak mówi Pan Zastępów. Miła jest mi, Panu Bogu, czystość kobiet, a nie rząd jest mi wstrętny. Dlatego albo lud ten będzie przestrzegał moich przykazań, mówi Pan Zastępów, albo przeklnę im te ziemię. Oto jeśli zapragnę, mówi Pan Zastępów, wychować sobie tak pokolenie, nakażę to moim w innym wypadku będą posłuszni tym przykazaniom. Oto ja, Pan, widziałem boleść i słyszałem płacz cór mego ludu w Jerozolimie i na wszystkich ziemiach mego ludu z powodu niegodziwości i wstrętnych występków ich mężów. I nie pozwolę, mówi Pan zastępów, aby dochodził mnie płacz sprawiedliwych cór tego ludu, który wywiodłem z Jerozolimy przeciwko mężom spośród mego ludu. Nie wolno im zniewalać cór mego ludu, wykorzystując ich łagodność, jeśli będą to czynić, na ich ciężkim przekleństwem, aż do ich zagłady, bo nie będą popełniali nierządu, jak tamci w dawnych czasach, mówi pan zastępów. Moi bracia, wiecie, że przykazania te zostały dane naszemu ojcu Lechiemu, znaliście je więc przedtem i zasłużyliście na wielkie potępienie, czyniąc to, czego wam zabroniono. Oto wasze grzechy są większe niż lamanitów, naszych braci. Złamaliście serca waszych kochających żon i straciliście zaufanie waszych dzieci, dając im zły przykład i łkania ich serc wznoszą się do Boga przeciwko wam. I z powodu surowości słowa Boga skierowanego przeciwko wam, wiele serc zostało boleśnie i głęboko zranionych.